Mę wegną to szwata, suki nie chcę znać pff, pff, Jebać, może z kurwą muszę jeśli zajdzie potrzeba A na razie to to zlewam Jebać, czegoś się spodziewał, że tutaj zginę? Pupupu, -pu -pu -pu, nie ten z kurwy synie, Farszem napijam cukinię, jeśli bit byłby cukinią Ding dong, nie pojedziesz tą windą Zagrasz pi ping to kurwa odbi. Lubisz blotki, ty mój, chuj jest słodki Twoje ruchy brzonki, twoje zionki to piątki Przeciwko nam, kurwa, sądowe czołgi Czujesz się spokojny, to pewnie żyjesz w błędzie Czujesz spokojnie, to pewnie masz wyjęte Parę nocy z rzędu przegrywa z wielodobem Zasypiasz, pierdolić dżbuńskie fobie Fu, Jadę z tym, jakbym kurwa jechał z Polska, Warszawa, ciemna strefa Hip-hop, macie to sprzeciwko, to mamy piw na noże Dobry bozy, ja pierdolę, co za młodzież Co się rap, to się woże, no bo co kurwa nie może? Chuj mnie boli, co se napiszesz na forze Joyty smorze Wuala madam, ty kurwa taka, żeby byś po pośladach tak je właśnie tutaj do a ty w populizmach się ukierdalaj cyń cyń co tam morda u ciebie EBB, ebebe, ebebe I bardzo dobrze to nie telefon Idź pokrzyt do lasu, to usłyszysz echo, echo Satelita wysoko, za twój telefon, logowania Hello morto Weź ogarnij coś, by nie wiedział o tym nikt Czy ściany mają uszy, wiadomo nie od dziś Sąsiedzi złe intencje, zawodzi czynnik ludzki Tak jak bydle leci do garnka wódki Potęga gotówki, nie chce skończyć jak reszta zresztą Znowu wypada reszta, jeba na dilekę w jużby z białego prochu. Wybierz jedną liczbę od 10 do roku. Atmosfera gęsta, coraz bardziej w pudli. Ekskluzji w liczbie skupują wódca pudry, kasyna, hotele, Jem dzieci pikawa, kurwa, fa, sawał. La viva, lambada, ładnie żeś tak kłamał. Są ci u niewinia, bo sam tego nie ogarnia. To nie kurwa narnia, choć tysiące bajek Cuda wianki, pióro, pusze kaszel od ruskich fajek. <śmiech> Tiri, titi. Meliniarsko kurwa dewastacyjne graffiti Pod kołami Big City, a problemy największe Zawsze ktoś do kogoś ma gdzieś o coś pretensje Ktoś ma czety miecze, ktoś ma rottweilery Ktoś pierwsza liga samar, ktoś dopierdolony steryd Ktoś ma dobry rap, a ktoś go kurwa nie ma Siema siema siema, pozdrowienia z podziemia. Merda się na beat, jak prostytutki roko Kurwy biorą głęboko, jak dno ma morskie oko Oto, rap pierwsza liga, podziemny mainstream Odwrócony uśmiech, po tym na pewno masz szerszy Wersy pisane późną nocą na dopale Radiowosy na sygnale, w tą i we w tę krożą stale Biały i w majtach, w klubach twarajza fixa hajda, hajda, awantury jak alkaida Się wychyla łajza, i cep na łeb Knockout is dead, zszedł i comeback Pech, boys, trzech, odwet robią jego ziomki Na chirurgii, lekarz całość się łączy